Sobota, 2 sierpnia 2025 roku. Słuchacie właśnie 562 nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z Wami duchowe rodzeństwo, karpiowe rodzeństwo, otchłaniowe rodzeństwo. Agnieszka Krusia-Brodzik, witam Cię. ma. I Paweł Mateja, witam Cię również. Uszanowanie. Jestem z nami także ja, ten dziwny pan z opieki społecznej, Szymon Maścieśński. witam serdecznie. Witamy Was i zapraszamy na recenzję, rozmowę o filmie Oddaj ją, Bring her back, czyli drugi pełny metraż braci Filippo, Michaela i Daniego. Pierwszy ich film to oczywiście Mów do mnie z 2022 roku. Film, który bardzo ciepło oceniliśmy w podcaście, który nagrywaliśmy w takim samym składzie jak dziś. To był 400... 62. tydzień nadawania nawiedzonego podcastu. Tamten film nam się podobał, zatem odpowiada ta sama ekipa. Scenariusz ponownie napisał Danny przy współpracy z Billem Hintzmanem. Może właśnie od tego zacznijmy. Czy mieliście oczekiwania względem Bring Herbeck po tym, jak dobrze nam się oglądało *Toktumi*? Nie. Ja Nie. Ja przyznaję szczerze, że spodziewałam się że, e, totalnej kupy. W tym sensie, że za, nie wiem <laughs> z nie takiego powodu, Obejrzałam jakiś trailer, ale wiecie, trailer zawsze może być fajny, a film niekoniecznie, ale założyłam, że to będzie taki one hit wonder um, i że po prostu ten jeden film mi się uda, a potem, że następny już będzie kiepski i jakby totalnie się rozczarowałam, <grywa> ponieważ ten film był <grywa> dużo lepszy od pierwszego, także taki spoiler, że tak powiem. Ja mogę powiedzieć, że się tutaj nie miałem żadnych oczekiwań, bo ja nie wiedziałem, kto ten film w ogóle robi. <śmiech> za każdym razem, jak jest rozmowa, w której biorę udział, to, to wychodzi na to samo, że ja po prostu ja nie wiem, na co idę do kina, mhm. ale ja taką mam metodę. W sensie, po co mam to sprawdzać? Jak widzę, że jest A24 i że ludzie chwalą, to ja idę. Mm -hmm, no, ale tak. o tam w trailerze zawsze. No ja widziałam trailer, jakbym na jakimś. Ja właśnie nad nie widziałem żadnego trailera. Aha, bo tam po prostu od razu spomowali tym nie, że to są ci twórcy tego filmu, nie? Bo, bo tak to też bym nazwiska, nawet nie, nie rozpoznałabym ich nazwiska, gdybym miała napisane przed oczami, ale, ale po prostu spomowali tą informacją. No i tak jak, tak jak mówiłam, nie? Ja się spodziewałam, że. że że polecą jeszcze na popularności i na sukcesie tamtego pierwszego filmu, a ten już będzie kiepski, a, a kurczę, no, wywindowali teraz moje oczekiwania na kolejne, bardzo, bardzo wysoko. Mm -hmm. U mnie to było tak po środku, bo z jednej strony jakoś się mocno nie napalałem, ale no to, kto mi się, mi się bardzo podobało i to, że cały czas A24 stoi za ich produkcją, no to też jest jakiś tam znaczek jakości cały czas, tak? Jeszcze to studio nie zawiodło mnie jakoś mocno, więc oczekiwałem, że będzie spoko, ale te zwiastuny były dziwne, bo one były spoko, ale tak nie do końca było wiadomo, z czym będziemy mieli ostatecznie do czynienia, ale też przypomniały mi, że bracia Filippo całkiem nieźle potrafią w reżyseria takich scen horrorowych i w efekty tam wykorzystane. Tak? Więc miałem nadzieję, że jeżeli fabularnie się trochę zawiodę, no to przynajmniej ten film będzie się dobrze oglądało i będziemy miał jakieś mocne sceny, które zapadną w pamięć. Ale no właśnie, przejdźmy do fabuły. Film rozpoczyna krótka scena, jak gdyby found footage, obrazująca jakieś mroczne przestrzenie, dziwne rytuały. Trudno stwierdzić, czy to jest miejsce kultu, sala tortur, czy... Coś innego. I zaraz po tym krótkim wprowadzeniu mamy cięcie i poznajemy głównych bohaterów: rodzeństwo Andy'ego i Piper. On kiedyś sprawiał problemy wychowawcze, ona jest niewidoma, gdy umiera ich ojciec. Andy jest o kilka miesięcy za młody, by móc opiekować się siostrą, to też oboje trafiają do rodziny zastępczej. Ich nową opiekunką ma być życzliwa, ale bardzo ekscentryczna Laura. Kobieta, która słucha muzyki na cały regulator, gdy przyjeżdżają, trzyma w domu wypchanego psa, trochę dziwnie się z nimi komunikuje, wypowiada oraz opiekuje się wiecznie półnagim, apatycznym, milczącym chłopcem Oliverem. No i szybko okazuje się, że w domu Laury nikt nie jest bezpieczny i dzieją się rzeczy. Jeżeli filmu nie widzieliście, to może pomyślicie sobie: No tak, no dzieciaki trafiają pod opiekę wariatki niezbyt oryginalne, może nawet sztampowe, no ale jednak takich ciekawych elementów tutaj trochę jest, no chociażby sam fakt, że Piper jest niewidoma. No i otwieram dyskusję, jak Wam się podobał punkt wyjścia, czy to otwarcie Was jakoś tam zaciekawiło, co sądzicie o bohaterach? Ja chciałam powiedzieć, że jak były te sceny, o których Ty mówisz, z tymi Jakieś tam, jakieś tam rytuały i tak dalej. Nie, że tam oni, oni mówili chyba po rosyjsku, aczkolwiek to mógł być ukraiński, aż tak nie potrafię rozpoznawać. Bardzo taka się poczułam dumna z tego pewnie słusznie, że w zasadzie wszystko zrozumiałam, co oni tam mówili. I w sumie, w sumie fajne motyw, że niby tego nie tłumaczyli, ale też dla Polaków to były rzeczy takie jakby rozpoznawalne. Jak tylko się ja nie znam rosyjskiego za bardzo, to czytam cyrylicę parę tam słów pamiętam i tyle, ale dało się, dało się odróżnić i w sumie, no taki w sumie mały smaczek dla, dla polskich, polskich widzów. Natomiast to chyba był najsłabszy motyw tego filmu, ten film z tymi wstawkami. One jakoś tak brzmiały mi fałszywie, w sensie takie były... Mm, jak to powiedzieć, pulpowe mocno. Nie wiem, czy też mi się to takie, takie trochę wydarzenie. za bardzo były. No. Tak, tak się rzeczywiście. Były uh -huh. Uh -huh. przerysowane. Były uh -huh. bardzo fajne, w tym sensie, że właśnie takie bardzo mroczne, bardzo kurczę, nie wiem, faktycznie jakieś takie ok okultystyczne. To ja wiem, że ludzie, którzy się interesują okultyzmem, to by się pewnie obrazili, tak, tak, tak. Nie? bo to jest takie filmowo-okultystyczne. Uh -huh. Tak. I to robi wrażenie, ale właśnie może trochę za bardzo, bo to cała, cała ta taka. Sposób, w jaki to było ujęte, jakieś takie mroczne, nie wiem, że znaczy takie. Tak, i te, te przestrzenie, takie, jakiś magazyn, czy co to tam było, jakiś beton. Ja w ogóle myślałem, że to są jaskinie jakieś, ale też no, nie pamiętam, no bo to jest moment, nie tylko w. No tym, i jakaś duża przestrzeń, mm -hmm. nie? Taka, taka, taka piwnica, i... jakby taka mm -hmm. przemysłowa piwnica, czy coś. No, I północy ludzie, albo i nadzy ludzie, nie? I, I co się dzieje w ogóle? No, i <śmiech> jeszcze, jeszcze mówiący właśnie, znaczy to jest, to jest ciekawe z tym rosyjskim, zakładając, że to jest rosyjski. Bo, no. no bo, bo, bo tak to mniej więcej brzmiało. Bo to fi film jest z Australii, nie? Więc to jest <śmiech> dla mnie dosyć ciekawe. No, do jakiegoś tam fragmentu rosyjskiego No wiesz, może... dla nich... Dla nich to jest super egzotyczne, nie? Taki tak, tak, dokładnie. No. Bo tam wiesz, na jakieś te, te azjatyckie części Rosji, to może nie, że to jest blisko, ale jakoś tak geograficznie powiedzmy, że w jednej linii w miarę. A Nie do końca, ale, ale wiadomo o co chodzi, chyba. E... <grym> ale takim no, oczywistym tropem by się bardziej wydawała jakaś pewnie Japonia, nie? Albo w ogóle jakieś tam takie nie wiem, no australijsko-nowozelandzkie albo aborygańskie jakieś tradycje, to cyk, nie? Rosja, więc... A widzisz, a może, chodzi... może chodziło o to właśnie, żeby dać coś e, zaskakującego, żeby ludzie e, nie mieli punktu odniesienia. Bo wydaje mi się, że wymyślili... Ja się nie znam na okultyzmach i innych takich. Wydaje mi się, że wymyślili sobie to wszystko jakby od zera z niczym konkretnym mi się to nie kojarzyło, żeby gdzieś w jakichś wierzeniach istniał konkretnie taki rytuał. A może tutaj ktoś mi wytknie w komentarzach, że kurde, o, nie znasz czegoś tam. Bardzo możliwe, że nie znam. Natomiast może właśnie chcieli, żeby to było bardzo egzotyczne. Może o to chodziło, nie? Żeby to było takie... Natomiast szczerze mówiąc, to chyba ten film byłby no, taki jeden z, z, z dwóch zgrzytów w tym filmie. To właśnie te wstawki, które mi się wydawały po prostu zbyt y, przerysowane, takie tandetne. O, to jest dobre słowo. One po prostu były mm -hmm. tandetne. Chociaż bardzo ładnie zrealizowane, nie? Nadal. Nie, właśnie nie. Właśnie były takie na siłę, wiesz, ten taki fan footageowy, taki klimat, y, no... Widzę, że chcieli, może to było też celowe, żeby do tej stylistyki nawiązać, spoko, ale jakoś tak mi się gryzło z całym tym filmem. Mnie się to podobało, ale też mi się trochę gryzło, bo moim zdaniem to jest zrealizowane, jednak ta stylistyka bardzo świadomie zastosowana i nieźle, ale sam fakt, że ktoś to ogląda i stwierdza hmm, spoko, to jest absurdalne, nie? No ale dobra, bo się skupiliśmy bardzo na, nie wiem, 30 sekundach. Nie, z tak? by ja była. tylko chciałem jeszcze się wytłumaczyć z tego, z tego mojego mm -hmm. bełkotania chciałem tylko powiedzieć, że chodziło mi o to, że z Polski do pewnych rejonów Rosji jest mniej więcej tak samo daleko jak z Australii tylko, że niekoniecznie Aha. do tych rejonów, <laughs> które my kojarzymy z Rosją Okej, okay. okej. Okay. no dobrze a to sobie ja tak zaczęłam z, z tyłka o tych wstawkach, ale bo tak mi się skojarzyło jak o tym mówiłaś jeżeli chodzi o fabułę, bo takie było pytanie tak? o samą fabułę, jakby ogólnikowo mm -hmm. tak? Tak, tak. To ja jestem super na tak. Jeden jest zgrzyt, ale to musiałabym zaspoilerować, więc może później powiem. Ale generalnie ja od początku do końca siedziałam jak na szpilkach. Nawet już byłam zmęczona tym, że tak ja jestem ciągle, ciągle czekam na chwilę spokoju, żeby tak odetchnąć, nie? I jeżeli chodzi o fabułę, to, to, to jestem zachwycona i nie mam w ogóle uwag. Mhm. Mm znaczy ja, ja też się z tym zgadzam, znaczy tak trochę nawiązując do tego, co powiedziałaś, bo z jednej strony ten film jest właśnie bardzo znaczy dobrze zagrany i nie wiem, jakieś tak naturalnie się go ogląda, nie? Mhm. że to aktorstwo jest dobre, ta fabuła jest prosta, ale taka chwytająca, ale jednocześnie on jest potwornie męczący, ale w taki świadomy sposób, tak. nie? bo jest w nim bardzo dużo takiego dyskomfortu. Tak. I on no, bardzo wyciska z y, widza po prostu emocje. Od początku do końca jest suspens. Ciągle czekasz, aż coś po prostu tam się wydarzy. Nie? I się wydarza oczywiście, ale tylko się wydarzy myślisz sobie, że będzie na moment takie jakby rozluźnienie, spuszczenie takiego napięcia, ale nie, bo ty czekasz na kolejną rzecz, która się wydarzy i ciągle myślisz o tym, że oni jeszcze coś muszą zrobić, że to się jeszcze, że o za chwilę coś tam, jakby czekasz ciągle na, na to upnięcie, nie? Mhm. I w zasadzie to płynnie przechodzisz od jednej pełnej napięcia sceny do kolejnej pełnej napięcia sceny i ciągle gdzieś jeszcze z tyłu głowy masz myśl o czymś tam jakimś elemencie, który też jakby wisi nad tymi bohaterami, a ci bohaterowie też przez to, że to są świetnie zagrani, bo ci aktorzy byli supernaturalni, nic tam nie było przerysowane z ich strony. Mówię, poza jedną sceną. Um, <śmiech> <śmiech> ale to później. A, tak. będę was trzymać w napięciu, jak ten film. Ha, ha, ha. I jakby w ogóle, to tak jak ostrzegałeś Trzemas bardzo słusznie na, na czacie naszym grupowym, że tam jest dużo przemocy wobec dzieci. I to jest w ogóle, może powinno to wybrzmieć, taki trigger warning, tam jest naprawdę dużo przemocy wobec dzieci. Nie, nie takich może maluśkich dzieci, ale ten Oliver wygląda bardzo niewinnie i młodziutko, więc, więc jakby to nie jest łatwy film. Znaczy, nawet ten starszy Andy wygląda jednak relatywnie dziecięco. Nie? Mimo, że on już tutaj jest blisko pełnoletności, no to, to nie jest tak jak zazwyczaj, że masz 14-latka, tak. który wygląda na 23 lata, tylko tu masz niby 18-latka, które wygląda nie wiem, na 16 czy coś takiego. No. Mhm. Nie, on wyglądał na te tam 16, 18, jakby tam niewielka różnica, ale faktycznie to, to nie był taki efekt jak w amerykańskich serialach o nastolatkach, że masz po prostu dorosłych ludzi, którzy udają nastolatków, mhm. tylko to faktycznie były takie jeszcze dzieciaki. I też zachowania miało takie bardzo naturalne. I także naprawdę bardzo ciężko się oglądało ten film. No ale o to w tym filmie właśnie chodziło, nie żeby to był taki mega ciężki klimat. Ale swoją drogą, bo tak jak mówiłem, ja nie oglądałem chyba żadnych trailerów tego filmu i fajnie z tej perspektywy się też na to patrzyło, bo niby wiedziałem, że coś tam właśnie gdzieś będą się przeprowadzać, coś tam, coś tam. Ale to jak dostajemy ten początek. I to jest swoją drogą taki, tak, taka... No właśnie od początku już trzymanie w pewnym napięciu, które w różny sposób jest realizowane. Bo mamy tę scenę, gdzie Piper, tak Piper, dobrze tak. mówię? Mhm. Próbuję nawiązać na przystanku relacje z jakimiś koleżankami z klasy, to w zasadzie, czy z klasy, ze szkoły, to mamy, mamy do czynienia z takim czymś, co wiecie, kieruje człowieka, że to, to będzie film o nastolatkach, którzy, nie wiem, nastolatka, która w szkole sobie coś tam nie radzi, nie? Tak jakby nic nie zapowiada na początku tego, w jaką stronę to pójdzie, bo to no, dostajemy jakieś tam wydarzenia, które radykalnie zmieniają życie tych dzieciaków. Mhm. A ten początek zupełnie jakby idzie w inną stronę, ale już jest po prostu tak cholernie nie wiem, budujące to takie napięcie, taki cringe po prostu, gdzie widzimy, że, ta, że, że no, źle to wychodzi tej Piper inaczej niż by chciała i że ona tego nie zauważa. Nie? Znaczy, że że nomen, jest postrzegana jako jakaś taka... Mhm. No nie tak. zauważa. No. no bo Agnieszka zauważyła, że jest suspense. Dlatego ja wspomniałem o tym, że to brzmi jak taki no, sztampowy horiorek. Nie są jakieś takie klisze typu Właśnie nie wiem. No, morderca, który tam był synkiem jakiejś chorej matki i teraz wyrósł na psychopatę. Nie? Dzieciaki trafiające właśnie do domu, gdzie opiekunowie są jakimiś mordercami, satanistami, czy po prostu przemocowcami, etc. To się może tak kojarzyć, ale tutaj jest masa takich detali. Ten suspens jest wszechobecny od początku do końca. I tak jak Talk to Me było dosyć rozrywkowe początkowo i tam wiadomo ten horror był gdzieś wtykany dosyć szybko, ale on był jednak takim dodatkiem trochę. Można to było oglądać gdzieś w miarę spokojnie, też mając z tyłu głowy, że to w końcu eksploduje i jak eksplodowało, no to to po prostu tir wjeżdżał w widzów w tym momencie. Tak tutaj od samego początku to jest rozrywkowe, na zasadzie wciągające przez ten suspens, ale jest nieprzyjemne, bo mamy dwa rodzaje świetnie zaimplementowanego horroru, czyli ten horror taki psychologiczny związany z tą obyczajową historią dzieciaków i horror cielesny, który wjeżdża no, tam w którymś momencie, ale jak wjeżdża no, to na pełnej. I ten horror psychologiczny bardzo dobrze działa, no bo my widzimy te dzieci, które tak jak mówicie są świetnie zagrane, są bardzo naturalne, są tym rodzeństwem trochę po przejściach, no bo ta dziewczyna, tak jak Paweł wspomniałeś, tak? No ma problemy z nawiązaniem kontaktu z rówieśnikami, no jest niewidoma, wiadomo, dzieciaki potrafią być okrutne, więc ją też trochę odsuwają na dalszy plan, trochę się z niej naśmiewają i tak dalej. Mamy tego Endiego, który. Wiemy, że ma jakąś tam przeszłość, że może nie był idealnym dzieckiem, ale bardzo kocha siostrę, chce o nią dbać, więc no, jakby nie patrzeć chcemy im kibicować. A tutaj widzimy, że po pierwsze spotyka ich tragedia życiowa, kolejna tam. Potem trafiają do domu, gdzie mamy kobietę, która jest wariatką. Tak może nie niegroźną wariatką, ale gdy my poznajemy Laurę, no to po prostu... Pierwsze pytanie w mojej głowie to jest, kto jej dał prawo opieki tutaj, tak? w sensie jak ona przeszła te wszystkie procedury i tak dalej. To się wyjaśnia, to fabularnie jest gdzieś tam wytłumaczone trochę potem, ale właśnie jest takie what the fuck, w ogóle kim ty kobieto jesteś? Tak? Kim jest ten chłopak? Tak, dlaczego ty się nim tak zajmujesz? Po co ci ten wypchany pies w ogóle? Czemu ta muzyka gra na pełny regulator? Co tam jest w ogóle? Jakaś sól jest rozsypana wokół tego domu? Co się dzieje? Jest masa takich rzeczy, które niepokoją i które potem tam wracają gdzieś w toku fabuły. Widzimy, że to, że Piper nie widzi jest też wykorzystywane przez tę kobietę. Widzimy, że Andy właśnie się stara, ale jest właśnie w takiej niewygodnej sytuacji, bo on chce się opiekować siostrą za jakiś czas i w związku z tym potrzebuje pozytywnej opinii od pracowników tam opieki społecznej i też tej tutaj matki zastępczej, więc nawet gdy ona coś odwala, no to on musi być taki trochę wycofany, no żeby nie wejść w nią w konflikt i to generuje tak silne emocje, bo my ja, ja przynajmniej bardzo chciałem im kibicować, tak, no chciałem, żeby to się jakoś dla nich dobrze skończyło i ja widziałem ten, to takie stanie w rozkroku, chociażby Andy'ego, który no nie, nie do końca może zareagować, też może nie trochę chce zaufać, no bo właśnie Trafili tutaj skierowani przez konkretną instytucję, której gdzieś tam trochę ufają, tam ten kontakt z nią się wydaje być w porządku, co on ma zrobić, jest zdany trochę na tych dorosłych, a tutaj nagle zderza się ze ścianą, musi akceptować te dziwactwa, no ale jak daleko ta akceptacja ma sięgać, to generowało we mnie tak potworny stres, że właśnie też siedziałem jak będzie fotela, a potem wjechał ten horror cielesny jeszcze, tak jak zauważyliśmy masa przemocy wobec dzieci dwie sceny z takim naprawdę ciężkim okaleczeniem zębów do tego jakieś nie wiem wyrywanie ścięgien z ciała tak różnego rodzaju cięcia zadrapania podtopienia potrącenia kanibalizmy no ale najgorsze Proszę... chyba są te zęby i to wszystko. Nie pamiętam wyrywania ścięgien było było, yy, było, by... było coś takiego. Tak, e, jest magia. Tak. Po prostu ja na samą myśl traumę, pewnie się trzęsę. Mam traumę pewnie i wyparłam to z świadomości. I bracia Filippo <śmiech> potrafią to tak pokazać, że, że nie myślicie sobie o martwe zło, tak, o śmieszny efekt, tylko po prostu w tym nie. momencie wszystko mnie boli, gdy ja to widzę. I, i ten miks naprawdę działa. Od strony horrorowej i tego też dramatu obyczajowego, horroru psychologicznego. To dla mnie działało perfekcyjnie, przez cały sens. To jest chyba największa zaleta tego filmu, że tam nie ma nic śmiesznego. Mhm. Jak mnie do szawskiej pasji doprowadza robienie nawet takich niby poważnych filmów. Wiecie, jakieś puszczenie oczka, jakieś tam parodie, jakieś coś tam, no przecież no, sfera to od pierwszego, od któregoś momentu zaczęło być śmieszne i cały w ogóle urok tego filmu wyparował w, w jednej chwili, a ten film od początku do końca jest poważny i dlatego tak trzymam w napięciu i myślę, że też jak zaczęłaś tak opowiadać o tych wszystkich rzeczach, to tak przyszła mi do głowy taka myśl, że największą zaletą i jakby tym, co nas trzyma w tym napięciu w trakcie sensu, jest to, że jest właśnie ten myk, że bohaterowie nie wiedzą, że ty już wiesz jako widz, a bohaterowie nie. I masz z jednej mhm. strony po prostu to, że jeszcze nie odkryli prawdziwej jakby natury rzeczy w tym filmie, ale też to, że Piper nie widzi. Mhm. i te sceny pod koniec kiedy my jako widzowie już widzimy bardzo jakby cielesne fizyczne dowody tego co się dzieje, a ona ich jeszcze nie widzi, chociaż są na wyciągnięcie ręki, to są niesamowite sceny I, mhm. i, i twórcy to wykorzystali po prostu do cna i to jest super i ja myślę, że w Talk to Me ten horror był taki bardziej tak się ślizgał na wierzchu że na początku to w ogóle był, no bo tak jak mówiłaś, takim, takim śmiesznym zgrywem takim, nie? Uh -huh. Czymś, co jest takim, no takim, to miało być takie wyzwanie. I ten horror jest taki w pewnym sensie prosty, a tutaj nie, on ma tak jakby sukcesywnie, powoli budowane po prostu, pod, po, taką podbudowę ma robioną ten horror i on w pewnym momencie dopiero wybucha z całą siłą. I to jest super w tym filmie. To jest mega męczące. To jest w ogóle bardzo trudny seans, ale, ale to jest taki horror no, w stu na serio. I mów to mnie symbolicznie było bardzo ciekawe, no bo tam mieliśmy to, to nadprzygodzone jako metaforę na, narkotyków, tak? pod tym kątem to było jakoś tam ciekawe, skomplikowane, ale on był prościutki. A tutaj właśnie w Oddaj Ją mamy tyle tych detali, że ta fabuła, mimo że schemat jest prosty, to w trakcie sensu wydaje się mega skomplikowana. Tam co chwila coś odkrywamy, właśnie dostajemy nowe informacje i tak jak Aga zauważyłaś, że oni nie wiedzą, to to nie jest niewiedza głupich bohaterów horroru, tak? Nie, nie, nie. Że oni nie wiedzą, bo nie ogarniają, tylko oni nie wiedzą, bo nie oni mogą wiedzieć. Jak, jak coś się dzieje tutaj i Andy czegoś się dowiaduje, to on reaguje. To też jest fajne, że oni tak no jednak... Nie, to oni, oni nie wiedzą, bo dzieje się coś tak nie z tego świata, coś tak absurdalnego, coś tak niesamowitego, że no nikomu po prostu nie przyszłoby do głowy. Nie? Mhm. A jak przychodzi do głowy, to masz takie właśnie zdarzenie, że, że no nie dowierzasz, no bo to jest aż tak no niesamowite. Nie? To, nie, mhm. to, to, nie sobie, to nie jest tak, że zobaczysz ducha. Mm -hmm. Tylko... Ale to jest przy okazji jeszcze jeden element jakby z tym związany. Oni, znaczy dlaczego oni pewnych rzeczy nie zauważają, bo oni się starają być grzeczni. A, to I też. To mi się, no, to mi się trochę kojarzy, ja teraz zapomniałem tytuł tego filmu, ale goście? był taki europejski horror. Goście właśnie. Tam też było coś podobnego, nie? że mamy bohaterów, którzy trochę wręcz starają się nie widzieć pewnych rzeczy, dlatego że po prostu nie wypada, jakby, że, że są w pozycji, w której powinni się zachowywać w określony sposób. I tutaj, no, szczególnie to widać po tym bohaterze, który od początku jest przez no, tą opiekunkę stawiany jako ktoś gorszy. Nie? I, to, i to, to jest cudownie niekomfortowe, jak się na to patrzy. Nie? Gdzie my widzimy, że on przychodzi z takim nastawieniem, będę dobry, nie? Będę sobie, będę się zachowywał odpowiednio, wszystko będzie dobrze. I od początku po prostu jest taki strzał za strzałem w jego mordę, mm. nie? Że tutaj mm -hmm. po prostu nie patrzy na niego. W zasadzie nie, widać taką wręcz, że zbywa go jako, jako kogoś zupełnie niepotrzebnego w tym miejscu. To jest, to jest strasznie jego w jego na Tak, narusza jego No i daje mu jakiś pokój, który nie jest w zasadzie nawet pokojem. To jakby ta nierówność tego traktowania sprawia, że on jeszcze bardziej też jakby widać, że się stara, nie? No oczywiście to w którymś momencie się zmienia. O Jezu, jeszcze pogrzeb mi się przypomniał. Tak, to, że to było... Tak. Kur, przepraszam, Ale to była tak straszna scena dla psychiki po prostu. Tam się niby nic nie dzieje. No babka mu gada jakieś głupoty, ale psychicznie to było tak tyrające mnie jako widza. No i to jest ta opiekunka, która ma ci wystawić opinię, nie? No jakże możesz się jej sprzeciwiać i, i, i doszukiwać mhm. się mhm. i to jest jeszcze pani psycholog, która tak. przecież wie lepiej, nie? Która wykorzysta te elementy takiej, takiej terapii psychologicznej jako broń przeciwko tobie i jako widz ty wiesz, że ona ściemnia że ona naciąga fakty, że ona nim manipuluje ale jakby no, nie, no, no no właśnie, ten chłopak stara się no, nie sprzeciwiać, nie? bo jest w takiej sytuacji, w jakiej Tak jest. i my też widzimy, nie że ona tam robi różne rzeczy, o których on nie wie, więc jak gdyby my mamy tę pełną świadomość, mm. a on pewnie sobie wmawia, że nie wiem, no może jest właśnie trochę dziwna, no ale musimy przetrwać tak za kilka miesięcy, się stąd wyprowadzimy i tyle, no jak będę robił problemy, to być może nigdy nie dostanę tej zgody, nie? a jak właśnie jakoś przetrzymamy... No i, w, to... I w dodatku on widzi, że jego siostrze się podoba nie? i że ona jest tam szczęśliwa, mhm. a jakby wiemy, że ona jest dla niego bardzo ważna nie? i czy w tym momencie on ma robić awanturę, skoro widzi, że jej jest dobrze, gdzie ona jest jeszcze, wiadomo, istotą mhm. bardziej taką, powiedzmy, delikatną, no, no bo pozbawioną tego wzroku. Mhm, dokładnie jest, tak no, to, jest, to jest naprawdę fantastycznie przez twórców wszystko przyszykowane i rzeczywiście tak jak trzyma wspominałeś, że tutaj jest mnóstwo elementów które pięknie się gdzieś, znaczy one są po coś I, mhm. i to się wszystko, no wszystko czy tam prawie wszystko się tutaj ładnie trzyma kupy tak i te elementy wracają i to czasami no to jest taki boomerang, który wyrzucamy a on po chwili uderza nas w tył głowy, no wracając do Toktumi w ogóle na marginesie tutaj w, w jednym z tych nagrań takich dziwnych pojawia się niby Sophie Wilde, czyli aktorka z Talk to Me. Podobno oni mają taką umowę, że ona ma się pojawiać we wszystkich filmach w jakiś tam sposób, tylko że jej się nie da go spoznać, bo nie widać jej twarz, jej twarzy, tylko niby ramię, ciało i tak dalej. Więc ona jest jedną z tych osób tam w tych torturach, rytuałach czy czymś. Też ciekawe ale przechodząc od tego, w Toktum jak nastąpiła ta eskalacja, to to jest taki moment, który ja zapamiętam do końca życia, tak, gdy Riley, grany przez Joe'ego Berda, młodszy brat mi testuje się no i coś tam idzie nie tak jak powinno, tak tutaj też w tym momencie jest ta eskalacja i mamy taki właśnie festiwal też przemocy, ale on w pewnym sensie działa jako wentyl bezpieczeństwa, co brzmi absurdalnie, no you know, bo to te, tak. te, te, te, ten ból taki psychiczny, to, to, że my tak empatyzujemy z tymi dziećmi i widzimy My, że im się dzieje krzywda, właśnie, no psychiczna, że jest ten gaz lightning, ciężki i tak dalej. W jakiś sposób ten horror, fizyczny, cielesny, bady horror pozwala troszkę odetchnąć od tej depresyjnej atmosfery całej reszty. <śmiech> co brzmi absurdalnie, jak to powiedziałem na głos, no ale ja tak ja to odczuwałem. Powiedziała, ja bym ogólnie się z tobą zgadzam, ale bym powiedziała ja to trochę może inaczej, że ty tak czekasz, aż oni wreszcie się zorientują, co się dzieje, a ta mhm. przemoc sprawia, że jakby wszystkie karty są już na stole. Nie? I, że, i, że, i, że, i mhm. że czujesz, że to jest ten moment, kiedy oni na przykład poznają prawdę i uciekną. Nie? Że, ta, że w pewnym mm -hmm. sensie ta przemoc daje nadzieję po prostu na ucieczkę, bo, a, a nie trwanie dalej w tym oczekiwaniu. na, Zwłaszcza, tak, że oni ale... tam oczeki mm -hmm. czekali na bardzo specyficzną rzecz, której nie będziemy zdradzać, mm -hmm. ale która byłaby gorsza niż ta przemoc. Nie? Mm -hmm. Że jakby ta przemoc dała im taki, byłym takim ostrzeżeniem ostatecznym. Wiesz, o co mi chodzi? Mm -hmm. A film jeszcze to ogrywa w ten sposób, że jak gdyby jedna osoba z tego rodzeństwa widzi trochę efekty tej przemocy, a druga nie. Co hmm. dalej jest właśnie no. ryjące banie? tak? No bo w ogóle w tej sytuacji ten bohater, co on ma w ogóle zrobić? Ma to opisać tej siostrze czy coś? I, i, i tutaj i... właśnie jest ta scena takiej jakby... Kurde, no nie, nie, chcę, nie chcę zbyt dużo zdradzać, ale ta scena, kiedy on powinien właśnie Powiedzieć, dzieje się to, to, to i to. S stało się to, w przeszłości było tak i tak, ale teraz jest inaczej, coś tam, coś tam. Jakby powinien wyjaśnić pewne rzeczy i się bronić, mm -hmm. to on się wycofuje. I to było starsze naciągane. Jakby było widać, że ani to nie pasowało do tej postaci, bo nie było powodu, dla którego on miałby z siostrą nie porozmawiać szczerze i nie tłumaczyć Ale bo to jest zwalone na niego od razu, ja mam wrażenie. I dlatego ja, ja czułem znowu taką presję, że tam od razu jest taka manipulacja, że owszem, zostałeś sam i zobacz, czego doprowadziłeś. Nie, nie tam mhm. jest manipulacja owszem, ale on się przed nią w ogóle nie broni i bardzo, bardzo wyraźnie czułam, że on się przed nią nie broni, dlatego, że, że gdyby się obronił, to twórcy nie doszliby do tego momentu filmu, którym chcieli się do którego chcieli dojść. To jest bardzo często w ogóle mhm. problem w filmach, że jest jakieś nieporozumienie między postaciami, które dałoby się rozwiązać w dwóch staniach, ale te dwa zdania nie padają, ponieważ wtedy nie, nie mielibyśmy dalszego ciągu. Nie? Jakby sprawa by się skończyła mhm. i nie byłoby w zasadzie, wiesz, pół filmu. I tutaj mhm. wydaje mi się, że niestety nie do końca dowieźli tę rozmowę, że fałszywie mi zabrzmiała, że to, że on wtedy prawie nic nie powiedział i się wycofał, taki trochę obrażony, to zabrzmiało mi bardzo fałszywie jakby nienaturalne nie było dla mnie to, że on się w ogóle nie broni. Jak bronił. o tym mówisz, no to jestem w stanie się zgodzić, ale w kinie mi to jakoś w tym momencie nie przeszkadzało, to nie, nie wybiło mnie. no to mm -hmm. mnie od razu wybiło. Jakby, ale to był jedyny w zasadzie zgrzet na cały film, mm -hmm. także, także nie zepsuło mi to seansu, ale no jednak zapamiętałam. Może dlatego właściwie, że wiesz, że masz taki super skonstruowany film i wszystko jest ekstra i masz tę jedną taką scenę, która taka jest, no... no Ten nie jeden zap... puzelek krzywo <laughs> Dokładnie. No, no. Ja szczerze mówiąc mam, jeśli jakiś z... bo to akurat nie jest coś co by mi przeszkadzało dla mnie czy jedna scena taka, która może ja jej nie rozumiem po prostu to jest to kiedy ten główny Ale jeszcze bohater... bez tak? No mm. właśnie staram się bez spoilerów powiedzieć, kiedy on się przewraca mm -hmm. pod prysznicem i, i tam wiecie ma tą wizję nie do końca rozumiałem co ona tam robiła i też miałem wrażenie, że to jest troszkę takie Mm. Tak, a tu niepotrzebne. Akresie... Znaczy, znaczy nie, sorry, tylko, że, że to było potrzebne po to, żeby właśnie też pewien sposób fabułę poprowadzić, ale nie wiem, jakie było tego uzasadnienie. A, to mhm. tak... ja, ja też nie ogarnąłem, no. czy to jest sen, czy to się wydarzyło jakkolwiek chociażby częściowo na żywo. A potem się okazało, to się wydarzyło. Ja trochę zgłupiałem. To znaczy, nie pamiętam dokładnie jak to tam było, ale że było jakoś wyjaśnione, że ona w jakiś sposób zadziałała, żeby on to zobaczył, czyli że jakby faktycznie miał taką wizję jakby. Natomiast to się świetnie spięło z jego jakby wcześniejszymi lękami, mhm. które też były, też były pięknie podprowadzone przez większość filmu, nie? I że jakby nastąpiła kulminacja, że z jednej strony ona zadziałała, a z drugiej jakby spotęgowała coś, co już u niego było. No i wiadomo jakby emocje. Tak, i tak, tak. Dalej. tak. Tylko, tylko tam by się przydało jakieś minimalne podprowadzenie, bo ja byłem przekonany, że to jest scena snu, nie? Bo on wcześniej też miał jeden koszmar i myślałem że to jest drugi koszmar, a tu się okazało, że w no tej chwili jesteśmy to, w szpitalu to, to, to, i mam takie what the fuck. Mówię, nie pamiętam mhm. dokładnie, ale wydaje mi się, że było jakby pokazane, że ona coś tam zrobiła takiego no, Bo on że... tam dostał wprost ostrzeżenie mhm. przed tym, jakby co się stanie, nie? I w jakich okolicznościach. Mhm. I nie rozumiem jakby skąd się to wzięło. No wiesz, no w tym świecie dzieją się różne rzeczy. No ale dobra, to o tym porozmawiamy. Ale może nie, czy ona mhm. o, a, może, a może chodzi o to wyjaśnienie, że ona jakby chciała, żeby on wyszedł na wariata? Mhm. To nie o to chodziło? Bo ja to tak zrozumiałam, że jakby generalnie to ona chciała, żeby on po pierwsze trafił e, do szpitala. Tutaj już tak. Trochę... Tak, tak, ale Paweł mówi jeszcze o czymś innym. O tym też. To za moment mhm. możemy dobra. do tego wrócić. Mhm. No dobrze, no to przejdźmy do finału i w ten sposób podsumowania. Czy jesteście, za, bo mówimy, że suspens, że puzelki, że wszystko wkracza na, w, w, wskakuje na swoje miejsce, że ciągle odkrywamy tę historię. Jesteśmy przed bohaterami o krok, więc przez to jeszcze bardziej się stresujemy tym, że oni czegoś nie wiedzą. I tak docieramy do wielkiego finału. No i czy on was satysfakcjonuje? Ciężko jest powiedzieć, że satysfakcjonuje coś, co jest takie strasznie przykre. No, to jak, to jak Oliver został potraktowany i jest jak mi wszystko bolało, bo ja nie go patrzyłam bo mi to go tak szkoda i szczerze mówiąc to miałam trochę na, no obra, to już będzie to, to nie dokończę tej myśli, sorry mhm. czyli przykro ciężko powiedzieć no, z, z tym się zgadzam, bo ja też byłem po prostu psychicznie i fizycznie przetyrany już w tym finale, ale czy to jest dobre zakończenie po prostu, tak? Czyli jest dobre. No nie, dobre, ale szczęśliwe. Ono jest dobre, ale nie do końca takie, jakie ja bym chciał. I, ale to o tym mogę spoilerowej opowiedzieć. Mhm, dobra. No to ja wam powiem, że ja, ja do finału sobie myślałem, że to może być film 10 na 10. Ja byłem zachwycony każdym jego elementem i po prostu emocjonalnie tak wciągnięty i tak to przeżywałem wszystko mocno, że sobie pomyślałem, no wow, no Praktycznie film idealny, jeżeli chodzi o horror. W tym finale ja trochę zgłupiałem. To nie jest tak, że mi się nie podobał absurd. On mi się podobał, tylko tak jak chyba trochę jak Paweł, że myślałem, że jednak to pójdzie w trochę innym kierunku. Kilka twistów tam mnie totalnie zaskoczyło, raczej pozytywnie. Ostateczne rozwiązanie, ja też potem widziałem wywiad z reżyserami i oni mówili, że oni mieli kilka tych zakończeń i mieli też jedno jeszcze bardziej pesymistyczne, jeszcze bardziej negatywne, żeby było no. zabawnie i ja trochę myślałem, że tak pójdą w tym kierunku, bo oni już jadą tak. Ja jestem ciekaw, czy myślimy o tym samym, co oni. Znaczy czy każdy z nas myśli o tym samym, co czym oni myśleli to zaraz do tego przejdziemy. W każdym razie yy, jest spoko, bo jak na horror, w sensie bo się mnie wkurza, jak w horrorze nagle mam happy end. Nie? Że po prostu wszystko się wali, jest tragedia, bo bohaterowie są bez szans, yy, a potem magicznie, po prostu szczęśliwie wychodzą cali yy, i zdrowi ze wszystkiego. Nie wiem, w Until Down, trochę tak miałem, że totalnie, yy, moim zdaniem, to było niewiarygodne i film był spoko, ale ten finał mi trochę to wszystko psuł. Tak tutaj... Yy, to nie chcę, bym może powiedzieć, że oni zasłużyli na to, ale w sensie, jak gdyby to wszystko do tego prowadziło, nie? I ja, ja to negatywne zakończenie doceniam. I, I dla mnie to jest film, nie wiem, 9 na 10 tak? W sensie, a może i tych, jakbym obejrzał drugi raz. Naprawdę bardzo, bardzo dobry. Ja go bardzo polecam. Jest mega mocny. Właśnie nie ma śmieszkowania, co mi na przykład weapons, zniknięcia, sam popsuło, że tam tego śmieszkowania było sporo. Tak tutaj to jest od początku do końca. Suspens, brutalność, wszystko na poważnie i działa, i, i tyle. No mi śmieszkowanie zepsuło y, Midsummer, na przykład, nie? E, mm -hmm. Jakby już... Bo żeby oglądać horrory musisz y, zawiesić niewiarę. A jak też to jest śmieszkować, to nagle czujesz, wychodzisz po prostu z immersji i czujesz, że oglądasz kurcze ludzi, którzy biegają i krzyczą i robią sobie krzywdę. Ja czasami to jest jakoś tak zaimplementowane, że to nie przeszkadza, ale no czasami totalnie od razu wybijam. No hmm, jeżeli to jest jeszcze jakaś groteska i jest jakby zrobione ze smakiem, wyczuciem, coś tam to jasne. Ale jeżeli to są takie kracheżki kuczek, beatsomer, czy kolo się po prostu sika na jakieś święte drzewo, no to sorry, ale po prostu no nie, jakby nie wiem o co chodziło. I, a swoją drogą to też jest ciekawy kierunek, bo mi się mm, ten film, o którym mówimy kojarzył mocno z dziedzictwem Astera. Mhm. I szczerze mówiąc to, to nie jest aż tak ambitny film jak dziedzictwo, ale totalnie, totalnie ten kierunek. Mhm, tak. Ale przez to może i lepszy, bo y, łatwiej przyswajalny, tak. że się tak wyrażę. Bo od dziedzictwa myślę, można się odbić jak od ściany po prostu w pierwszym akcie stwierdzić, co to w ogóle jest. tak, Co ja oglądam mm -hmm. i co oni tu robią, co się dzieje. I ten cały artyzm może widzów mm -hmm. odstraszyć, a tutaj tego nie czuć. Tutaj się po prostu to chłonie, jak dobrą opowieść. I to... Aczkolwiek mówić o tym filmie, że jest łatwo przyswajalny, jakoś tak czuję taki... <laughs> Bunt w sobie. Znaczy on, jest z jakichś, z, on jest stworzony w sposób taki kucze. No nie, no chciałbym powiedzieć, że jest łatwo przyswajalny. Z elementów łatwo przyswajalnych jest stworzone coś, co nie jest łatwo przyswajalne. Bo, jest hmm. dokładnie. proste. Znaczy, o, on jest to proste jakby nie ma na swój no, sposób. Jest prosty, ale też właśnie jak, tak jak mówicie o tym Mitsomar, to ja mam wrażenie, że to jest właśnie to, że tutaj twórcy mogą jakby uniknąć pułapek, w które mam wrażenie, że Aster może wpadać tak samo jak ten od Nosferatu. Jezu, jak on się nazywa? Eggers. Eggers. Eggers, no. Że Dla mnie Egers to jest taki reżyser, że mam wrażenie, że to, to już trochę, trochę jest po fakcie. Nie? Już, już On się gdzieś, gdzieś poszedł w jakieś artyzmy, a zgubił gdzieś po drodze filmy. Tak. A tutaj jakby zupełnie jakby ten artyzm, nie wiem, znaczy to, to właśnie to nie jest to, że to jest film, który nie jest artystycznie dobrze zrobiony, ale tutaj nie ma takich pretensji do bycia czymś więcej. On po prostu robi, tak. dostarcza to, co chciał dostarczyć. Nie ma tutaj tak. takiego... A przy tym... A przy tym w sumie nie rozmawialiśmy o tym, ale to jest strasznie ładny film. Tak, tak. Były w ogóle przepiękne wnętrza, które były totalnie zabałaganione przez tą e, e, kobietę, nie? nie? wiem, czy zwróciliście. Mm -hmm. Ja jestem na etapie jest... kupna mieszkania, więc patrzyłam na wszystkie płyteczki, kolory i w ogóle chciałam mieć takie wnętrza, nie? <laughs> I basen. Mm -hmm. I przestrzeń jest ładnie kręcona też tak, że w miarę się orientujesz, gdzie jesteśmy. nie Tych pomieszczeń mhm. jest sporo, czy mamy jakiś tam ogród, basen, szopę na zewnątrz, czy coś, ale to wszystko jest w miarę czytelne. Potrafią to pokazać i tę miejscówkę też doskonale wykorzystali, bo tam mamy jakieś, nie wiem, powiedzmy, ucieczkę, czy coś z jednego punktu do drugiego i, mhm. i ty czujesz, tak? Ty wiesz, gdzie ty jesteś, a to nie jest skręcone w studio i przechodząc z pokoju do pokoju i tej przestrzeni w ogóle nie czuć, w niektórych filmach tutaj ją czuć. Więc ja to też chciałbym docenić. No dobrze, no to yy, jak słychać wszyscy polecamy. Jej, czekaj, jeszcze nie powiedziałem, że polecam. A jeszcze nie. nie? A może już tak? Nie, no chciałem, chciałem powiedzieć jeszcze, że, że też w kategoriach tego, czy to jest film lepszy, czy gorszy od Midsommar, czy od Midsommar, to wiadomo, że to jest 10 na 10, Agata nie ma racji, <grym> czy od Hereditary, <grym> które też jest 10 na 10, to dla mnie to ten film to też jest 10 na 10, I jakby trudno mi ocenić, czy on jest lepszy, czy gorszy, dla mnie to jest taka, taka kategoria jak film roku i ja mogę mieć kilka filmów roku, kilka horrorów mm -hmm. roku, ale ten jest właśnie takim czyli taki, że no, go się kurczę zapamięta i, i to jest jakieś faktycznie, to jest coś, nie? to nie jest kolejny po prostu horror, który jest sprawnie zrealizowany, czy mniej, czy bardziej robi jakieś rzeczy w nie wiem, szokujący sposób, on, on po prostu faktycznie jest po prostu no, świetny, Świe, świetnie od początku do końca zrealizowany, no, no tam, z jakimiś drobnymi drobnymi potknięciami być może, ale to jest dyskusyjne, ale to, co mi się podoba w tym mhm. filmie i w Toku mi poprzednim, to jest coś, ja mam takie, takie coś, że ja bym to nazwał bezczelnością pewną. Znaczy szczególnie to było w tym toktumie że, że twórcy wzięli sobie po prostu jakiś motyw, który jest taki zgrany, nie? Tam to uja czy, czy, czy takie wywoływanie duchów w jakiejś seanse. To jest takie banalne. A zrobili z tego jakąś totalną miazgę. I tutaj znowu, to wiecie, jak przeczytacie sobie opis tego filmu taki, no to, o, to nawet mam, mam jakiś opis na filmwebie. Historia rodzeństwa, które odkrywa przerażające rytuały w odosobnionym domu ich Nowej matki zastępczej. To brzmi tak, że po prostu aż mam mdłości. Cóż, po prostu <laughs> milion takich filmów gdzieś się widziało, i one wszystkie były po prostu trywialne, albo większość z nich, nie? Takie po prostu. Kucze. To brzmi hmm, jak się Skórka no. w sumie trochę, nie? Jak Tak, ale, teraz tylko jedno zdanie przeczytam. Ale wiesz co, ja w ogóle nie. Każd każdą nawet najfajniejszą fabułę możesz opisać mm -hmm. w taki, wiesz, jakiś nie, katilski jasne. sposób. I ja w ogóle nie, nie podchodzę do filmu na zasadzie, o, znowu film o pętaniu, o, znowu film o nie wiem, czymś tam. Bo jakby wszystkie historie da się sprowadzić do jakiegoś takiego oklepanego motywu. Także ja ani w tym poprzednim nie czułam, że to jest oklepany pomysł, który został jakoś tam fajnie wykorzystany, ani w tym w sumie. Po prostu no... Od wielu lat już się robię filmy. I nawet, ja nawet wolę, jeżeli to jest w sumie taka prosta historia a nie na siłę szukanie jakiejś super oryginalnej fabuły. Nie, bo po prostu ma być taka uczciwa. Dla mnie ten film jest po prostu uczciwy. Nie, nie mamy postaci wydmuszek, nie mamy... Nikt tu nigdzie nie idzie na skróty. Wszystko jest świetnie budowane, wszystko jest na serio. I mhm. e, jeszcze do tego e, bardzo dobrych aktorów dobrali. Mhm. Tak, Ale wiesz, właśnie, właśnie o to mi chodzi, że tutaj mamy motyw, który no nie jest jakiś oryginalny, ale to jest tak, że wiesz, po prostu jest ten właśnie jakiś taki, taka klisza, taki banał, który sobie tam wykorzystują ludzie od lat, a tutaj przychodzą twórcy mówią, ej, a patrzcie, a można to w sumie zrobić tak, nie? I nagle masz po prostu opad szczęki, bo to jest świeże i, i przerażające, chociaż no po prostu widziałaś sto takich obrazów, nie? Mhm. I, a ten nagle po prostu bierze to samo i, i, i jest wow. I mnie się to bardzo Kurczę, podoba. Ale... Wiecie co, bo na przykład teraz, o, będzie chyba zrobił sporą dygresję, ale tak im przyszło do głowy, bo w zasadzie to ludzie, może oprócz nas, ale większość ludzi, jak sięga po jakąś rzecz taką, znaczy, dobra, ja jestem dziwna, bo ja nie szukam za bardzo takiej typowej rozrywki w ogóle w, w książkach czy coś. Ale ludzie na przykład teraz jest taka mini aferka, że teraz się, jak się robi reklamę książek w internecie, to się pisze takie hasła, nie? Od e, takie, że są, e, że nie Okładka wiem. i strzałki, i jakieś tak, pojedyncze tak. słowa I czy że coś. Nie tak, że słowiański vibe albo lata 90., albo coś tam. Że takie, takie w sumie hasztagi. Ale w sumie to ludzie tego szukają. W sensie jakbym chciała, że, że masz czasami taki moment, że masz ochotę na film, w którym będzie to, to, to i to. I to jest taki film, że masz to, to, to i to, ale on jest świetny. Nie? Jakby, mhm. że... Jakby, I ma 40 rzeczy, których nie było na hasztagach. Że nie, no, nie, tak. nie czuję, że ktoś tutaj coś... Nie, nie czuję, że muszę bronić tego filmu. Że, o jest, że jest oklepany, mhm. ale... Nie, jakby nie czuję żadnego ale w tym momencie. Ja wiem, że to jest jakby kwestia podejścia. Nie, znaczy nie, ja myślę, że bo ja no. też o tym wspomniałem, że po prostu jak ktoś nie ma o tym bladego pojęcia, nie, to, że ten opis mu się może wydać sztampowy. Tylko mi się wydaje, że my teraz trochę obok tego rozmawiamy. Nie? Że to nie jest tak, że ten film jest jakkolwiek banalny czy coś, tylko że jeżeli jakby nie było całej tej rozmowy, nie? No to nie, na to samym poczucie powiedzieć. E. To rozmawiamy sobie tak po prostu, jak zwykle, że od szczegółu do ogółu yy, mm -hmm. yy, i tak dalej ale że ja w ogóle ani przy... I, i jeżeli miałabym w ogóle porównywać te dwa filmy, Talk to Me i Bring Her Back, a w ogóle te, te, te tytuły fajnie brzmiały razem obok siebie, moim zdaniem, mm -hmm. to Talk to Me miało jeszcze pewne słabości. To był na przykład bardzo długi fragment filmu, kiedy prawie nic się nie działo i się tylko czekało w zasadzie, że wreszcie się coś wydarzy mm -hmm. i on od tego, od tej sceny, o której ty wspominałaś, takie jakby że, że pierwszy raz się dzieje coś takiego brutalnego, to w zasadzie do finału to to jest takie, że o jej coś się stało, i tylko ciągle są jakby emocje po tym, co się stało, a nie dlatego, że coś się dzieje dalej. I przez długi mhm. czas w filmie się trochę nudziłam. Nie było tego napięcia prawie w ogóle. A ten nie od początku do końca jest cały czas napięcie. I to też nie jest zbudowane na zasadzie, że co chwilę mamy jakąś scenę przemocy i po prostu jest bardzo brutalny film i dlatego trzyma w napięciu, tylko po prostu nie ma takich, nie ma przestojów i jest bardzo tak, nie wiem, dobrze zaplanowane. Może po prostu tak, to powiem. Mhm. Czekacie na sequel Toktumi? Bo bracia Filipo kręcą Toktumi z dwójką zamiast tu. Znaczy, no, obejrzę, ale, ale nie, nie, jakby no, trochę szkoda. Wolałabym, żeby zrobili jakąś nową fabułę. Bo ewidentnie mm -hmm, to potrafią coś fajnego hmm. zrobić. Czyli ja, ja nie czekam, bo ja rzadko czekam na filmy. Mm -hmm. Ale bo właśnie niby tamten film był spoko, no i skoro oni to robią, może mają pomysł, nie? Tak sobie pomyślałem, czemu nie? Ale jak zobaczyłem w kinie Bring Her Back, to pomyślałem sobie, kurde, po co oni do tego wracają? Niech zrobią coś nowego. Ja ich filmy oryginalne to w ciemno będę brał, a sequel, no też pójdę pewnie, nie? I może nawet będzie spoko, ale no, już mam mniejsze oczekiwania niż względem jakiejś, jakiegoś znaczy świeżego już, filmu. już wiesz, że możesz od nich oczekiwać jeszcze więcej, nie? Na tej zasadzie. Mhm. Tak, tak, dokładnie. A teraz tak sobie myślę, że Toktumi, ten sequel to po prostu będzie może być spoko ale no fabularnie też już się, gdyby tę metaforę ograli w pierwszym filmie, więc co tu mogą zrobić więcej, nie? Tak sobie myślę, może coś mnie zaskoczą, tak mam taką nadzieję, ale... No. I wiesz co, może też się nie spodziewali, że im tak dobry film drugi wejdzie, nie? I tak troszkę asekuracyjnie być może, znaczy tak zupełnie spekuluję, nie? Ale mają jakiś pomysł, który jakoś da się pożenić z tym Toktumi i to znaczy, że to będzie dwójka, nie? Że, żeby tak popchnąć go mm -hmm. już na popularności tamtego. Albo to po prostu dla hajsu, żeby nakręcić mm -hmm. kolejny oryginalny jakiś film. Nie? To, no w sumie ale no ten tak ta film branża. też miał, no, miał fajną taką mitologię, nie? która za nim stała. Ona też właśnie, no, a to jest, ja chciałem też o, o tym pogadać w spoilerowej, nie? ale jakby że tutaj w obu filmach mm -hmm. mi się bardzo podoba ta taka warstwa okultystyczna. No dobrze, no to myślę, że możemy przejść do strefy spoilerowej. Dziękujemy wszystkim, którzy filmu nie widzieli, byli z nami i nie chcą e, poznawać szczegółów fabuły, a całą resztę zapraszamy na strefę spoilerową. Do usłyszenia za chwilę. Uwaga! Spoiler! Boom, mamy to. Jesteśmy w strefie spoilerowej, witam was ponownie. E, no. <laughs> To o co chodziło ci, pa Pawle? O ten deszcz, tak? Że on zostaje ostrzeżony? Tak, tak, dokładnie, zostaje ostrzeżony na temat tego deszczu Kurczę, teraz nie pamiętam A kto go ostrzega, bo chyba Ojciec. nie a... Ojciec i tego, tego totalnie Bo on widzi nie rozumiem. Jak ojca i jego ozmawiać. To, to, to jest mhm. jedyna rzecz, która tak naprawdę mnie w tym filmie tak trochę właśnie wybiła też seansu, że nagle tak sobie myślałem, koczę po co w ogóle? Czemu tu się pojawia ten ojciec? I ja rozumiem, że to mogło być na zasadzie, że demon go dręczy, nie? Demon, który jest w tym chłopcu, że go dręczy, ale dlaczego akurat się pojawia jakby ten ojciec i dlaczego on go ostrzega przed deszczem? To, to ostrzeżenie tam oczywiście ono. Kieruje na fabułę dalej, nie? Jakby no, wyjaśnia mu, że ma się bać, że ma przyjechać do domu jak najszybciej, i tak dalej, i tak dalej. Ale dlaczego to się wydarzyło, nie wiem. Znaczy, Laurya zabiła ojca, nie? Więc to, że ojciec teraz chce pomóc dzieciom, y, a przeszkodzić Laurze, to, to akurat ma sens, nie? Że jeżeli jego duch jeszcze został zamordowany nagle, czy coś y, no, został kofiarz, na ziemi. Tego tego jakby nie było mhm. wcześniej w żaden sposób zajawione, że jakiś duch się może pojawić. Mhm. Ale co, co, że Laura zabiła ojca? Ona to o tym wspomina w ja którymś ty, miejscu. czegoś nie kumam? Tak, ona w szpitalu, bo właśnie to wygląda, ja myślę, że to jest scena. Po chwili się okazuje, że Andy jest w szpitalu, że niby właśnie upadł pod prysznicem mhm. i Laura e, mówi, że no tak samo cię znalazłam jak twojego ojca, którego zabiłam, czy coś takiego. Kurde. I ona mu No to to, kurde. To było dosłownie jedno zdanie, więc... E... Mhm. Też można pewnie, może to mieć mniejsze albo większe znaczenie, nie wiem. A czy to może to musiało jakoś omknąć zupełnie bo to nie, nie jest pewne na 100%, to też może być dalej manipulacja, mm -hmm. żeby go psychicznie wykończyć, Tak, tak. czysto teoretycznie. Więc y, właśnie to jest taka trochę dziura, jeżeli chodzi o informacje dla widza, że albo Laura też coś tam odprawia, mambo Jumbo, y, żeby ten młody miał koszmar i rzeczywiście może też zabiła tego ojca, albo go nie zabiła, tylko mu to teraz mówi, żeby go jeszcze bardziej nakręcić psychicznie. No, nie. ale tak długo go upomina a to, a to nie było tak, że były dwie sceny w, w szpitalu i jedna była snem, a druga nie że on jakby najpierw widział Laurę jako we śnie i to było wtedy, ona mu powiedziała że zabiją twojego ojca, a potem dopiero była prawda, Bo coś mi się tak kojarzy że ja też odczytałam ja tak tego nie ja że pięknie. ja też musiałabym to jeszcze raz obejrzeć ale coś mi się kojarzy, że ja też coś odebrałam jako sen no może, mm. może no, musiałabym to jeszcze raz obejrzeć. Ale właśnie to... Że, coś, tam, mm. że coś, coś było snem, mm -hmm. tylko właśnie nie pamiętam, co tam było. To ta scena właśnie, gdzie się ten ojciec pojawia, ona mi się trochę gryzła, dlatego, że ona była taka... No właśnie takim elementem, taki, yy, który jest wprowadzony tylko po to, żeby poprowadzić jakąś dalej fabułę. A po prostu mi się bardzo... I do tego też was chciałem zapytać. Bardzo mi się podobała ta warstwa... Yy, Okultystyczna powiedzmy, bo mówiliśmy, że to jest horror taki psychologiczny, że jest horror cielesny, ale jest też horror okultystyczny. I szczerze, mnie się on bardzo mm -hmm. podobał. Ten motyw, znaczy nie mówię, nie mówię nawet o tych ruskich, nie, yy, tylko o samym tym motywie <laughs> tego, i w jaki sposób działa yy, ten rytuał. transfer dusz, ten rytuał, no. Ale powiem tak. Ci, że to tak w sumie często tak jest, że podoba mi się film zajbice zajebiscy, potem przechodzimy do spoilerów i nagle do, dostrzegam jakieś dziury. Ale w sumie to my żeśmy z Łukaszem po seansie rozmawiali o tym, że w zasadzie to nie do końca rozumiemy, co tam o co chodziło z tym rytuałem. Dlaczego miał być niby w tym chłopcu Oliver, ale w sumie to był demon i, i dlaczego ten demon coś zżerał jakby nie za bardzo No, bo to nie było wytłumaczone, przynajmniej ja nie wyłapałem tego, skąd się ten demon wziął. Zakładam, że on został po prostu przywołany. Ale właśnie to nie jest demon, to jest też ciekawe, bo demon to od razu się kojarzy, wiecie, z obecnością Warrenami i tak dalej. To, co mi się tutaj mega podoba, to to, że... My nie nagrywaliśmy z Że ona mówi, że to jest anioł i ten anioł jak gdyby sam w sobie nie czyni nic złego. Ten anioł ma wskrzesić zmarłego, tak? Czyli zrobić coś, no jeszcze z punktu widzenia Laury, dobrego. Czyli to chodzi o to, że ta istota, jakby nieważne, czy anioł, czy demon, jakby powiedzmy sobie szczerze, ona widzi w nim anioła, bo z jej perspektywy, bo ona chce widzieć anioła, ale my mhm. jednak widzieliśmy coś innego w lustrze. Ale, ale nadal jak gdyby demon, co do zasady, yy, czyni zło, tak? A tutaj ta istota jest poza trochę tymi kategoriami. Bo nieważne, ona... dlatego mówię, istota. Mhm. Dlaczego ta, mhm. Czyli chodziło o to, że ta istota... Jest w tym chłopcu i ona ma jakby mhm. sprowadzić tego Olivera? Nie, Katie, córkę. Córka zginęła i teraz y, rytuał ma polegać A, na. A to widzisz, to wychodzi na to, że też nie rozumiesz. Nie, nie, nie. Katie to było powtórzenie rytuału. Oliver był jakby wprawką i ona powiedziała, pewnym, i ona powiedziała mhm. w pewnym momencie, że, że to działa. I jakby dowodem na to, że to działa był ten Oliver. Tylko, że my jako widzowie widzieliśmy tego Olivera, który kurczę jest no świernięty, nie? Bo zżera stółny stół. Ale przykład. to nie jest Oliver, to jest Connors. Ale, to jest Conor ale, ale ona sprowadziła Olivera, jakiegoś tam syna siostry, czy tam kuzyna, czy kogoś tam, który też umarł. Do ciała konora. Nie, ja, znaczy ja tego zupełnie tak nie odebrałem. Nie, no, ja Elo, totalnie A te rude włosy, które. Przecież on miał. Bo ten Oliver był rudy, a Konor nie. Znaczy, ja to zrozumiałem I tak dlatego że... Connoru, no, ale on, nie, ile, I dlatego ogoliła mu włosy i powiedziała w ogóle nie. tej dziewczynie, że on y, ma. On ma włosy, tam, włosy rude, coś takiego, chociażby łysy. Nie, ona pogwała chłopaka. I wciska kit, że to jest ten oliwek, bo oliwek istniał. A ona nie może powiedzieć, że ma w domu porwanego konora Bergda, a że w konorze mieszka nie, teraz. ona istota. przeprowadziła na nim rytuał, żeby sprawdzić, ja tego, czy ja, działa. Ja jestem tu po stronie Szymasa. No kurczę. Ja, ja, znaczy, nie, no ja to odebrałem tak, że rzeczywiście porwała chłopca, nie? I ten chłopiec tak. został przez tego anioła opętany. Być może, te, i tu mówię, jak ja to zrozumiałem, że to tak. była inna część rytuału. To jest część rytuału, która polega na tym, że bierzesz sobie tego pośrednika powiedzmy, nie? czyli tego, tego anioła, który ma zrobić ten powiedzmy transfer dusz z jednego ciała do drugiego. A o tym swoim siostrzeńcu mówiła raczej właśnie w kategoriach takich, że on rzeczywiście istniał, ale my go nie widzieliśmy zupełnie w filmie. To była osoba po prostu, którą ona wspomniała, dlatego że to jest osoba istniejąca i zawsze można powiedzieć, psz. że a to jest mój siostrzeniec. Ach. No bo tak ona musi sobie, wytłumaczyć, że ma dziecko w domu. Tak sobie to wytłumaczyliście, ale moim zdaniem tam były sugestie, że ona po prostu przeprowadziła na nim już wcześniej rytuał, żeby sprowadzić Olivera. Mhm. Znaczy, ja, ja to zrozumiałem, bo rozumiem, o co ci chodzi, że ona mówiła, że, że to działa ja to rozumiałem w ten sposób, że ona to działa, bo widzi inny element tego procesu, czyli widzi właśnie tego demona czy tam anioła, bo, bo wie, że on znaczy, no, widzi, jak się ten chłopiec zachowuje, nie? Że w tym sensie. No bo tam był, te, tam był też taki motyw, że na tych nagraniach na kasetach, że elementem rytuału było zjedzenie ciała osoby, która ma wrócić. No i pytanie, jakby tak logicznie, o ile można mówić o logice rytuału, to bym zakładała, że zjeść musi ta jakby osoba, która ma przyjąć. Psychikę. Nie, nie, nie. Ja to, znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że. kurczę, teraz widzisz, tutaj, zasiła, tutaj, zasiłaś nie A on zjada i on wtedy. Ja tutaj właśnie to widzę na zasadzie pośrednika, czyli mamy tą, powiedzmy, córkę martwą, która, w której ona jakoś założyła, że ta dusza jeszcze jest w zamrożonym ciele. Mamy Conora, tak, który jest, jego ciało ma być pośrednikiem. On ma w sobie demona, ten demon ma przeprowadzić, właśnie zjadając to ciało, ma tą duszę jakby przeprowadzić z tego ciała i jakoś tchnąć w drugie ciało. Czyli no no, no rozumiem. Rozumiem, ale jakby musiałabym obejrzeć jeszcze ten, raz ten film, żeby się upewnić, że faktycznie ten film nie sugeruje tego, jak ja to zrozumiałam. Znaczy my nie wiemy, jak gdyby co się stało z Oliwerem, nie? więc to, że y, ty to tak zrozumiałaś, to jest... Znaczy ja tego tam znaczy nie było, widzę, po, ale było, jestem w stanie... Po, było... Było powiedziane, że Oliver nie żyje. Nie pamiętam. Pamiętam, że było wspomniane, że Oliver żył gdzieś tam kiedyś, a czy teraz żyje, czy nie. Może nie żyć i wtedy tym bardziej można udawać, że to on, tak? To by też miało sens w sumie, więc mogło to paść. Tak. Znaczy ja założyłem, że on po prostu gdzieś tam być może sobie istnieje, tylko to nie ma znaczenia. On po prostu wykorzystała sobie jego postać, a on może, wiecie, mieszkać w Rosji. E, może. Ale w ogóle ciekawe. Ja, ja, ja jeszcze muszę to z, y, jakieś śledztwo tutaj y. no. Mm -hmm. Muszę sobie Przeba to prowadzić. pewnie za jakiś czas obejrzeć drugi raz, bo... Znaczy, mnie się tak, w ogóle tak. potwornie to podobało. To, przynajmniej to moje wyobrażenie. Może, kurczę, wiesz, obejrzę Aga jeszcze raz film, przyjmę twoją wersję uznam, że ej, to nie jest takie fajne, jak było w mojej głowie, bo, bo mi się strasznie podobało to, jak ja to sobie odczytałem. No, ale, ale, na, ale na pewno w mojej interpretacji były spore dziury, bo nie rozumiałam kompletnie, że miał być Oliver i dlatego ta babka mówiła, że ten rytuał działa. A, a w sumie to jest właśnie ta istota, która no. I, no Ja to odebrałem, że ona widzi, że Oliver jak gdyby ma w sobie tę istotę, bo. znaczy Oliver, nie Oliver, tylko Conor. Connor, czy Connors, że ten chłopiec jak gdyby nie ma z nim kontaktu, nie? że ta istota go pochłonęła, to ona jak gdyby steruje tym ciałem, że właśnie nie czuje bólu. Tam był ten moment przebudzenia przez chwilę po tej scenie z nożem, co było mega creepy, nie? że jak gdyby jakaś taka skrajna przemoc dopiero potrafi ten umysł ludzki i tę duszę znowu przywołać do władzy, to po prostu, Jezu, wykręciło mnie totalnie, bo po pierwsze przemoc wobec dziecka, ale po drugie też ten koncept Uwięzionej duszy czy umysłu, nie? No to, to też jest przerażające właśnie tak okultystycznie, jakby się nad tym zastanowić. Ona teraz widzi, że ta istota się domaga właśnie no, pożywienia, jak gdyby, tak? I tam jest ta scena, że Oliver, że ten, ten anioł coś tam wgryza się właśnie we własne ciało i wyciąga jakieś takie właśnie ścięgno mięsień czy coś z ręki. A, już teraz z pamiętam. Ręki. O Boże, tak. po prostu. I to, to wygląda tak realistycznie. Ja teraz jestem po maratonie szpitali. Ja widziałem różne rany, cięcia, amputacje, etc. I to wyglądało po prostu jak jak ze szpitala scena, więc było mi mega słabo w tym momencie. I ona po prostu widzi, że jak gdyby zgodnie z tym, co było na nagraniach, te kolejne fazy zostały przez nią przebyte. Dlatego ja mam wrażenie, że ona jest przekonana, że to działa, no bo rzeczywiście. Proces już wszystko się prostu. dzieje tak, jak mhm. było. Tak. Gdzieś tam przewidziane, rozpisane. I dlatego też no, chcę iść dalej w to. I to też mi się mega podobało, bo z jednej strony no, kobieta straciła dziecko tak i no, to jest dramat jednostki taki, też straszny jak gdyby y, mamy tę nieprzepracowaną tragedię i na takim bazowym poziomie ja rozumiem y, tę myśl, ten koncept, że ona zrobi wszystko, żeby to dziecko odzyskać tam pada coś takiego, co też jest fajnie wykorzystane w finale, ona mówi dosłownie, że jej największym marzeniem jest usłyszeć jeszcze jeden jedyny, znaczy nie jedyny, ale on mówi jeszcze jeden raz, tam pada to jeden raz mamo jak gdyby ta jej motywacja jest mega silna w tym momencie, ale no nie, no wszystko co robi, to jest tak przerażające, że ta moja empatia, która gdzieś tam się rodzi wobec niej, w sensie to współczucie, że ona też straciła córkę i całe życie jej się zawaliło, ta empatia po prostu umiera i sobie się nie no, niech Laura umrze po prostu, tak zanim zrobi większą krzywdę innym. Jezus Maria kobieto po prostu... Koniec, tak? Mm -hmm. A ja jeszcze tylko chciałem Co? się, się cofnąć na momencik mm -hmm. do tego scen tej sceny przebudzenia, bo ona też y, strasznie y, właśnie była straszna. Strasznie straszna, Boże. Przez to, jaką jak ja, miałem myśl wtedy, nie? Że mamy tego chłopca, który nagle budzi się w tym ciele, które przed chwilą zostało zmasakrowane i nie wiem, czy też tego czy jestem, jest, myślałem, -hmm on już powinien po prostu umrzeć, nie? W sensie nikt nie chciałby Na się Na sam koniec tak. Nie, jest, wcześniej, usmaga. w sensie w tej scenie, gdzie, wiesz, on zmasakrował sobie tą twarz tym nożem i później się budzi gdzieś nagle, nie? I widzi, że już, kurczę, wiesz, no to jest ciężkie raczej pewnie do, do restaurowania w życiu. I nagle budzi A... się po prostu z takim, nie wiem... X czasów, w którym robiłeś różne potworne rzeczy, i potworne rzeczy ciało się swoim ciałem, i nagle się budzisz. I pytanie, czy, czy, czy warto jeszcze, nie? Czy, czy, czy to jest tak, jeszcze. Czy opłaca jak... się wracać do tego stanu poprzedniego? I to, jest, I to jest to, o czym w sumie tak się ugryzam w język, żeby nie zaspoilerować, ale ja nie wiem, czy to, że to dziecko się obudził, czy to jest szczęśliwe zakończenie, czy nie lepiej by było do niego umrzeć, nie? Kurde. Nie jest. Ja na, na sam koniec to ja autentycznie sobie pomyślałem. Ja miałem, wiecie, łzy w oczach i sobie pomyślałem Jezu, jak dobrze, że Oli już jest tym aniołem, demonem czy czymś, że jego już tam nie ma, że tego Konora Bergda nie ma, tak? No. Będziemy sobie wszyscy mogli wmówić, jako widzowie, że to nie dziecko cierpiało, tylko ten kokon, nie? To puste ciało opanowane przez jakąś istotę. A gdy on na koniec powiedział, że nazywa się Conor Berg, no to po prostu ja pierdzielę, nie? No to... No. Ech, w ogóle to, no to podczytuję sobie teraz co na reddicie piszą i już wiem o co chodziło z tym przebudzeniem w szpitalu, bo to był taki motyw i wydaje mi się, że to było chyba ze dwa razy użyte że on coś usłyszał ale niedokładnie i zapytał co i ona powtórzyła już coś zupełnie innego tak jak czasami się przesłyszysz i to o to chodziło, okay. że to nie było wprost powiedziane, że on mu się przyśniło, tylko że on się tak jakby przesłyszał i ona powtórzyła coś się Tak, ona mu kit, bo on, ona powiedziała, I, że zabiją twojego ojca, on zapytał co, a ona, no upadłeś, tak, nie możesz iść ze szpitala. Ale właśnie nie, wiadomo. W sensie jakby, no to nie jest wprost powiedziane, czy ona faktycznie to powiedziała, żeby go nim manipulować, czy on się przesłyszał, bo przeżył, wiesz, no jednak, kurczę. Nie, no na pewno powiedziała to, no przecież ona wszystko robi celowo, ona mu polewa te spodnie tym moczem własnym i tak dalej, no to jest na 100% jej manipulacja. No właśnie nie zgadzam z z. Ja się nie zgadzam z tym, że to jest na 100%. To jest mm -hmm. twoja interpretacja, tak? <laughs> Moim zdaniem to była po prostu taka, no. No nie że nie wiadomo. Ale tam nie ma sceny, w której on rzeczywiście nie dosłyszał czegoś czy coś. To ona mu wciska, ale, kiedy manipuluje. Ale im. były jakby w tej konkretnej scenie na pewno pamiętam, że to było tak zrobione, żeby zasugerować, że on mógł się jakby przesłyszeć. Tak, że jakby nie ale był to ona mu niewyra to sugeruje. Niewyraźny obraz czy coś takiego. było, jakaś taka... I, Szymas, ja się nie zgadzam, ty możesz sobie wierzyć w to, co sobie wierzysz się nie i nie musimy 10 minut teraz mówić, ale nie, ale nie, okej? No i dobra, <grymne> ja jeszcze chciałem do tego finału wrócić, bo ja właśnie, bo mówiłem, że mam tutaj jakieś takie lekkie rozczarowanie finałem, a może nawet nie rozczarowanie, po prostu inaczej sobie go wyobrażałem ja szczerze mówiąc miałem nadzieję, że ten rytuał się uda i tak. No, no, tak ja myślałam, że się udał ja myślałam, że jak ona mówi mamo to znaczy, że to już jest ta dziewczynka ta córka mm -hmm. a potem ja, ja w ogóle nie zrozumiałam tego, mówię co jest i jak jest ta scena jeszcze, jak ona jedzie tym samochodem i skupia wzrok na samolocie to jest ja sobie myślę, czy to jest sugestia że ona teraz widzi, bo jest już tą dziewczynką Łukasz powiedział, że nie, że to chodziło tylko o to, bo oni tam rozmawiali w pewnym momencie o tym, że jak umierasz, to Także, tam samolot. Tak, że dusze lecą samolotem. Tam, no, no, no. Mhm. Także tak, kurczę, ja nie wiem, bo tak było dziwnie to zakończenie, ale z drugiej strony jednak taka była scena, która pokazywała, mhm. że ta matka jednak jakby w ostatniej chwili zrezygnowała, nie? Tak to było... Tak, ale właśnie, bo Pawle... Ten film jest mega dołujący też przez to, że mamy tego Endiego, który jest cały czas w tym rozkroku i nagle wydaje nam się, że on osiąga sukces, nie, że udaje mu się uprosić pomoc u pani z ośrodka, przekonać ją, że Laura jest niezrównoważona i w tym momencie to jest takie mentalne zwycięstwo. Sobie myślisz w końcu, kurde, udało mu się, może jakoś się uda z tego wybrnąć, a w tym momencie Laura po prostu zabija tam oboje, w sensie Endiego mm. i tą panią z ośrodka i, i to jest taki, to jest podwójny właśnie szok bo wydaje się, że młody w końcu zwyciężył, a po chwili umiera, jeszcze, on, jeszcze go nie zabiła tym autem, tylko ona go dobija i topi w tej kałuży, co jest takie też upłaczające. Tak już naprawdę, że sobie myślisz, no nie, no kurde, no dlaczego, nie? Jak on może tak skończyć? Tak się starał, kurde. I to też, mimo że miał ciężkie życie, więc mm. już w ogóle empatia i nerwy i wszystko wybija. A to z kolei też sugeruje nam, że ta siostra to już jest Stracona, tak? No, bo ona nie widzi, dała się zmanipulować. Co ona ma teraz zrobić, tak? W, w swoim stanie takim fizycznym, nawet do tego jest przecież młodsza, jest kurde małą dziewczynką. Znaczy, no nie małą, ale no, w stosunku do starszej, zdeterminowanej, chorej psychicznie kobiety, co ona może zrobić? Jeszcze nic tam nie zobaczy, będzie bezbronna, i ta chwila, kiedy okazuje się, że Piper jednak e, przez to, że ten e, anioł e, jest takim mimikiem, tak też ten głos odtwarza i tak dalej, gdy Piper zaczyna ogarniać, że Laura ją oszukuje i walczy o swoje życie no to to już nie była krawędź fotela, to już były takie emocje, że po prostu ciśnienie w głowie, w sercu wszędzie skacze i właśnie tak jak mówisz, a gdy ona właśnie rzuciła to "mamo", ja też byłem przekonany, rytuał się powiódł. Ale... Ale tam przez, wcześniej padło to zdanie, właśnie Laura powiedziała, że jej tym, naj, nawet także jej największym marzeniem jest usłyszeć jeszcze raz to mamo. I ona to mówiła też właśnie do Piper i ja skumałem, że Piper w ten sposób po prostu chce ją na moment wybić tak, z tego wszystkiego. tak chce. I ona rzeczywiście wprawia ją w tym w taki nie wiem, no, jakiś mentalny, umysłowy stupor, tak? Rzeczywiście ją szokuje i w, w, w, w tym ja szoku... To też starała się po prostu wzbudzić takie nawet do siebie uczucia po prostu... Tak, ja to tak odebrałem, że, że chciała tutaj jakby pokazać, że nie zabiję mnie, bo teraz ja jestem jakby twoją córką, nie? Bo już nawiązałem mimo wszystko relację. Może po prostu oszukać, ale, ale znaczy nie, to, to, ja, to po prostu ale znowu. Ja, no? ja w tym momencie wstrzymałem oddech. Ja, ja w ogóle tego nie odebrałem no. szczerze mówiąc na zasadzie takiej, że ona próbuje oszukać. I ja, Znaczy w tym sensie, że, że rytuał się udał. Ja to rozumiałem mhm. tak, że ona mówi mamo jakby na zasadzie do tej no, baby, której imiona oczywiście nie pamiętam, imienia. Dobra. Zrozumiałem to tak, że próbuje ją ona zmiękczyć, nie? powiedzieć jej, że teraz ty, jakby ty jesteś no moją mamą, nie zabijaj mnie. A, to, to, a w ten sposób, że to nie, nie jest... No, oszu, oszukać, mm -hmm. ale, ale tak, nie że rytuał się udał, tylko że nie rób go, bo wtedy zabijesz swoją córkę, nie? bo już mieszkamy razem, mm -hmm. już mamy relacje i tak mm dalej. -hmm. Ale jakby mój taki zgniły, zepsuty, zesrany umysł miał taką wizję, które, no nie wiem, może, może to źle, że ja tak chcę, ale że, że ten rytuał się uda. Ja sobie wyobrażałem, że to się powinno skończyć tak, że no właśnie, że rytuał się uda, ta dusza zostanie tchnięta do tego ciała, tylko że wiecie, to jest dusza, która w tym ciele po prostu siedzi w tej zamrażarce, nie? I że to jakby już będzie też zupełnie jakaś zdegradowana istota, nie? I że rytuał się uda, ale ta córka nie będzie już tą córką. Tak, tak, tak to sobie wymarzyłem. Takim zombie czy czymś, no? Trochę takim zombie. No, taki, czy nawet wiesz, jakimś takim, że z takim demonem, czymś, czymś, co po prostu nie wiem, albo zamieszkało w tym ciele, że to już, że, że wiesz, sukces jest tutaj absolutną porażką, że, że nie dostajesz z powrotem swojej córki, dostajesz coś, co jest straszne. Mm -hmm. Tak mój umysł chciał to sobie widzieć, żeby, żeby się cieszyć. Znaczy, oni podobno nakręcili takie zakończenie, tak? Że Katie faktycznie trafia do ciała Piper ale uznali, że to jest jednak zbyt przerażające no i właśnie, też no. tam jest, ja bym takie chciał. I tam jest y, ta dedykacja Aha. filmu, nie? tam pamięci y, Harley Wallace chyba, czy coś i y, oni niby też właśnie przez jakąś osobistą tragedię stwierdzili, że jednak nie, tak? że z, z, zamiast, że zrobią ciężki finał, ale bardziej taki właśnie emocjonujący, przejmujący, a niekoniecznie no, taką po prostu krzyżyk na drogę i po prostu depresja na trzy lata, tak? Po obejrzeniu no. filmu. Rura im zmiękła. Trzeba było robić tak, jak ja mówiłem. Mm, ale y, powiem ci, że właśnie dlatego ja sobie... Znaczy, ja, ja bym był pewnie załamany po takim finał. <śmiech> ale przecież mówimy, o to chodzi, I mi by było no. <śmiech> przykro właśnie pewnie do tej pory. Y, bo, ta, ale zobacz, przecież nawet to, co my tutaj widzimy, tak? W sensie, y, umówmy się, y, czy to jest dobry finał Konor ocknął się w tym mega zmaltretowanym ciele, po jakimś właśnie ma wycięte z życia, nie wiadomo jak długi etap, my nie wiemy czy on tam siedział, miesiąc, rok, trzy, czy ile. Był ludzkim kokonem, kurde, y, który fizycznie po prostu został, Jezus Maria, tak umęczony, Zjadł że mi na trupa, nie, no Tak, jeszcze w żołądku ma trupa, a w sobie jeszcze resztki anioła być może, chyba, że po wyjściu z kręgu anioł całkowicie uleciał, ale cholera wie jak to mam bo działa. Ale Piper, kurcze dowiedziała się, że jej ojciec był przemocowcem. Jej brat y, został zamordowany przez wariatkę. Ona została prawie zamordowana przez wariatkę, żeby właśnie demon, anioł coś tam nie Duszę, do jej ciała, jest niewidoma, zostanie oddana do jakiejś rodziny zastępczej. Nie? No, I teraz nawet nie może tego nikomu opowiedzieć, nie? Bo, bo co ma opowiedzieć? No, w, w ogóle w, to jest tak stracone życie, że ona będzie gorszą wariantką niż Laura za 10 lat. Widzisz, może nowa rodzina zastępcza będzie miała taką rękę, przez którą się nawiedza inny świat. Jezus. <śmiech> <śmiech> To jest mega przygnębiające zakończenie. Tak, ja jest, się jest. teraz śmieję, ale nerwowo. No, tu, tu, tu się płakać chce, No kurde. No. Tak szkoda tych dzieci, że masakra. Ech. I jeszcze, y, przepraszam, ale już tak mówię, y, bo mówimy o tym horrorze cielesnym, który jest straszny, ale powiem wam, że chyba najbardziej, mm, no, znaczy, no nie, nie tak fizycznie mocno, nie, że podskoczyłem czy to, ale tak psychicznie mnie zabolała ta scena, w której Laura Robi to całe swoje oszustwo, że się psika dezodorantem mm -hmm. brata, przychodzi w nocy i uderza śpiącą. Ja wiedziałem, tutaj, że nie powiesz o rzeczy, ale... Tak. O Jezus Maria, to teraz mam łzy w oczach. Przecież to, to, jest taki, to jest tak skrajne zachowanie, że Jezus, no jak można? No w ogóle. Tak, bo, bo to nie jest scena z horroru, nie? to jest scena taka po prostu z przemocy. Ale takiej totalnie niepotrzebnej. W sensie coś. ja wiem, tak, że to ma tak, do manipulacji, no. ale takiej, Jezus... Że wow. Nie tylko do, dochodzi do tego swojego celu, co jeszcze przed nim sprawia, że ten brat staje się jeszcze docelowo znienawidzony przez siostrę. Nie? Tak i to ten brat, który naprawdę się stara tutaj i mm -hmm, my wiemy, mm -hmm. że on się stara. Tak, I tak, my... tak. Nie, bo wiesz, masz tam sceny, gdzie na przykład właśnie ten opętany chłopiec sobie tam odgryza kawałek ręki i to oczywiście to jest obrzydliwe i tak dalej, nie? Ale to jest horror. Jakby tutaj nie masz tego takiego bezpośredniego przełożenia na rzeczywistość, że jesteś w stanie, nie wiem, usadowić to gdzieś w takim prawdziwym życiu. To jest po prostu scena z horroru. Straszna, obrzydliwa. A ta, o której mówisz, no ona jest po prostu taka, że no, no boli bardziej. I nie mówię, że horrory są mniej straszne od wiecie, że tam prawdziwy horror to jest jak tam nie wiem, dziecko z, zakisili w słoiku z ogórkami. Czy coś tam, nie? Ale ale jakbyś w w becz... tak. No, no, no, właśnie o to mi chodzi. Ale no, ta scena po prostu jest taka bardzo bezkresna. go rozluźnić atmosferę. <laughs> <Spajnie>. <laughs> nie, bo to wiesz, często tak się mówi, że o, prawdziwy horror to jest, nie wiem, podatki albo, albo... No właśnie, jakieś takie. Coś, Mieliśmy o tym panel na pyrkonie nie no. tak pamiętam. Wiadomo, mhm. może nie o to chodzi, ale ta scena rzeczywiście ona jest taka bezpośrednia, mocna i, i jakby działa na kilku poziomach, a nie tylko na poziomie takiej obrzydliwości. Mhm. Ten film działa na zbyt wielu poziomach. Mhm żeby już kończymy? Boże mam łzy w oczach i tak napięte mięśnie, że masakra. Myślę, że tak, że idealny stan psychofizyczny, żeby zakończyć. No, także dobrze, no, to polecamy, nie? <grych> <grych> Ale tak, tak a to jeden z tych filmów, kiedy siedząc w kinie sobie myślałam, Boże, po co ja tu przyszłam? Po co ja to oglądam? Dlaczego ja sobie to robię? <grych> mm -hmm. Tak.